Minęła 18.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Czy będzie europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry? Jest ruch prokuratury w tej sprawie. Prezydent Nawrocki gratuluje politykom węgierskiej tif zwycięstwa w wyborach. Wicepremier Sikorski zaprasza do Polski przyszłą szefową węgierskiego MSZ-u. Zmiany w zwolnieniach lekarskich. Nowa ustawa określa, co wolno robić na L4, a czego nie. Minister Sprawiedliwości liczy, że w ciągu najbliższych tygodni zapadnie decyzja sądu w sprawie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają na ten nakaz od 10 lutego. W związku ze zmianą sytuacji politycznej na Węgrzech wystąpili do sądu o wyznaczenie terminu rozpoznania wniosku. Warszawski Sąd Okręgowy ma do przeanalizowania 6 tysięcy tomów akt. Każdy liczy po 200 kart. Główne postępowania są dwa. Jedno dotyczy wydania ENA, drugie zażalenia na tymczasowy areszt. Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie ENA do czasu rozpoznania zażalenia został oddalony. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że na to postanowienie wpłynęło zażalenie. Naszym zdaniem to zażalenie celowo nie zostało podpisane. To jest ewidentnie grana zwłokę i próba przeciągnięcia w czasie całej tej procedury. Minister wyjaśnił, że w związku z przegraną Wiktora Orbana istnieje obawa ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego z Węgier, stąd działania prokuratury. My musimy także podejmować te szybkie działania po to, żeby nie szukać tych osób po całym świecie. Ziobrze i Romanowskiemu grozi do 25 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Madziarowi i jego ugrupowaniu TISA zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluje zwycięstwa w wyborach. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać, to jest ponad wybory parlamentarne, powiedział prezydent Nawrocki w telewizji Polsat News. Jeszcze wczoraj wieczorem wynik wyborów na Węgrzech skomentował premier Donald Tusk na portalu X. Natomiast wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał dziś z Anitą Orban, która w nowym rządzie Węgier ma objąć stanowisko szefowej MSZ. -u. Sikorski zaprosił ją do Polski i złożył gratulacje zwycięskiej partii TISA. Prezydent USA zapowiedział natychmiastowe zniszczenie każdego irańskiego okrętu, który zbliży się do amerykańskiej blokady morskiej portów Iranu. Blokada weszła w życie o 16 czasu obowiązującego w Polsce.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 Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu przewiduje, że dwie osoby będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Dokument zostanie zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Teraz ustawa jasno określa, co można, a czego nie można w czasie zwolnienia lekarskiego. Oceniają eksperci prawa pracy. Nowelizacja przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła innymi zmiany w kontroli L4 i kompetencjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy precyzują zasady, a nie zmieniają obowiązujących. Mówiła w Polskim Radiu 24 dr Katarzyna Kalata. Praca incydentalna, ona zawsze była dopuszczalna, co nie oznacza, że zakład na przykład, nie kwestionował tego. Teraz mamy to wskazane w ustawie, co można. A co nie możemy robić? Nowe przepisy wchodzą w życie etapami. Ostatnie zmiany zaczną obowiązywać za rok. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z wczorajszym wypadkiem w Łomiankach pod Warszawą, w którym zginęły dwie osoby. Na trasie S7 zderzyły się cztery samochody osobowe. Ofiary śmiertelne to kobieta i nastoletni chłopiec. Łącznie w zdarzeniu brało udział 11 osób. Pojazd, którym poruszali się zatrzymani mężczyźni, miał oddalić się z miejsca wypadku, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze wytypowali pojazd i ustalili jego lokalizację. Policjanci zabezpieczyli samochód, a szczegółowe ogrędziny przeprowadzą biegli z laboratorium kryminalistycznego. Komendy Stołecznej Policji. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Wieczorem któraś z tych drużyn zbliży się do finału plus ligi. O 20.00 w pierwszym półfinałowym meczu siatkarze projektu Warszawa zagrają z Bogdanką Lublin. Do finału trafią ci, którzy wygrają dwa razy. Projekt niedawno bardzo wyraźnie pokonał Bogdankę w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów i po tych meczach w Lublinie są mądrzejsi, mówi drugi trener Bogdanki Maciej Kołodziejczyk. Zespół z Warszawy jest to zespół bardzo dobrze broniący i, i czasem myślę, że troszkę nas to frustrowało, że gdzieś nas dotykali w bloku, potem bronili i chcieliśmy za szybko rozstrzygać pewne sytuacje, czego konsekwencją były pojawiające się błędy lub te ataki były blokowane. I tutaj musimy zagrać troszkę mądrzejszą siatkówkę. Projekt Bogdanka przypominamy o 20. Też wieczorem, ale wcześniej w piłkarskiej Ekstraklasie zakończenie 28.00 kolejki. Piast Gliwice zagra z Pogonią Szczecin. Pogoń w strefie spadkowej. Piast tuż nad nią. Początek o 19. W tenisie najnowsze notowania światowych rankingów i zmiana wśród mężczyzn. Na prowadzenie wrócił Włoch, Janik Sinner. Na drugie miejsce spadł Hiszpan, Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz awansował o ponad 10 miejsc. Jest 63. W dół 72. Kamil Majchrzak. Wśród kobiet lideruje niezmiennie białorusinka Aryna Sabalenka. Iga Świątek nadal czwarta. Magdalena Frech nadal 39. Minimalnie w dół na 56 miejsce Magdalinet. Nowy, turnie, nowy tydzień to i kolejne turnieje. Dziś rozpoczął się ten w Stuttgarcie, w którym Iga Świątek rozpocznie występy od drugiej rundy. Świątek po raz pierwszy pod opieką nowego trenera, Hiszpana Francisco Rojcza. Zanim meczem, to spotkanie z dziennikarzami, a na nim Świątek opowiadała. Tu cytat. Nie będę dla siebie zbyt surowa. To nie sprint, to maraton. Szukałam kogoś z dobrym okiem w sprawach technicznych, ale też kogoś, kto ma wystarczająco doświadczenie, by pomóc mi w różnych sytuacjach. Dopiero zaczynamy. Wciąż się poznajemy, ale i gdzie naprawdę niesamowicie. Relacjonuje Iga Świątek. Sport wraca po 20. Pogoda. W nocy tylko na krańcach północno-zachodnich kraju, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich około 4 w centrum do 8 na zachodzie. Na wschodzie przygruntowe przymroski do minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami dość silne, miejscami porywiste. Klimat. Umiarkowana jest teraz jakość powietrza na południowym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobra, a na południowym wschodzie bardzo dobra. W lasach w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i części Wielkopolskiego duże zagrożenie pożarowe. JEDYNKA Polskie Radio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 Autopromocja. Muzyczna jedynka. Parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem, na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek, na splinek, na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek, na taki, jakiś niedarki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył wesele, piosenka Kansona dla Po to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor, i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił.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 Na inną, nieładną piosenkę Na ładną, niewinną panienkę Oj Boże Piosenka do song la chanson Piosenka to jest klinek Na splinek Na brzydki bliźniego uczynek Na braczek rzucony na rynek Na, na taki, jakiś, nie taki ten byt Piosenka pomoże na wiele Na co dzień, jak i na niedzielę Na, na to, to, żebyś ty patrzał wesele Jej słowa, melodia i rytm ja myślę, że to będzie wyjątkowa audycja. A nawet seria naszych wyjątkowych audycji. audycji. Ale no bo y, mamy wyjątkowy jubileusz. 100 lat i to 100 lat radiowej jedynki, podkreślamy to, bo Polskie Radio ten jubileusz obchodziło rok temu. na no ten rok należy do nas, do programu pierwszego, dlatego witamy państwa bardzo serdecznie. Maria Szabłowska. Marcin Kusy. I będziemy z państwem od poniedziałku do czwartku codziennie po 18 wspominać wybitnych twórców związanych z naszym Polskim radiem. radiem, I tak. tych, którzy tu nagrywali, tutaj tworzyli tutaj do państwa mówili, ale też występowali na festiwalach związanych również z Polskim Radiem, ale przede wszystkim chcemy odświeżyć trochę te wszystkie czasem zakulisowe historie, które się nam przydarzają Marysiu, między tym mikrofonem a drzwiami, prawda? One też są ciekawe, a czasem być może nawet ciekawsze. Drzwi do reżyserki. O tak trzeba powiedzieć tak w Polskim Radiu bardzo wyraźnie. Drzwi do reżyserki. Bardzo ważne. To, tak. to prawda. Z tym, że nasze, nasze wspomnienia, nasze opowieści Zaczną się nie od początku Polskiego Radia, mm -hmm. prawda? Będziemy tylko... wybierali poszczególne postaci, ale ze względu na piosenkę, która jest dobra na wszystko, zaczęliśmy od panów Wasowskiego i Przybory, ich historia na pewno wiąże się z naszym radiem. Absolutnie. Oni chyba w ogóle nie, i, i nie zaistnili, gdyby nie trafili do polskiego radia. Choć wiem, że ty ich tutaj w polskim radiu nie spotkałaś. Znałaś ich wcześniej, ale... ale z radia, z polskiego, z polskiego, radia, polskiego radia właśnie radia. ja ich znałam. Cała moja szkoła liceum żeńskie imienia Marii Curie Skłodowskiej. śpiewały dziewczyny prawie wszystkie kolejne te wieczory, bo to były wieczory kabaretu starszych panów i wtedy na przykład Saska Kempa gdzie mieszkam, to zamierała. Wiadomo było, że nie było tak dużo telewizorów, a na początku jeszcze było to tylko w radiu. Mhm. To ludzie się gromadzili przy telewizorach u znajomych, u sąsiadów. Wszyscy oglądali, a my dziewczyny z Curie uczyłyśmy się na pamięć tych piosenek. I jak się zaczyna od takiego poziomu piosenki, jeśli chodzi o muzykę Jeremi Przybora i tekst i Jerzy Wasowski, no to potem już ma się straszne wymagania w stosunku do twórczości. Ale wspominałaś, że na Saskiej Kępie, na której do dzisiaj mieszkasz, tak? że widziałaś też Jeremiego Przyborę tak, i, nie wi i nie wiedziałaś, kto to jest tak naprawdę do końca. No tak, tak, bo to były jeszcze te czasy, na pewno to już było w telewizji, ale może on jakoś inaczej... On, on mieszkał podobno na Saskiej Kępie, przez jakiś czas mhm. mieszkał, e, więc no trudno mi było. Teraz każdy, kto jest w telewizji, jest rozpoznawalny, ale to, to byli niezwykle zdolni ludzie i to był niezwykły fantastyczny zbieg okoliczności, że ci właśnie ludzie, Wasowski i Przybora, zaczynali w polskim radiu, proszę państwa, bo zanim w ogóle e, kabaret trafił do telewizji, to oni tutaj w radiu tworzyli, pisali te swoje piosenki. Ale powiedz, jak wyglądał Jeremi Przybora, bo to bo, bo mówiłaś o tym, że on wyglądał jak, jak, jak nie z Polski wtedy. On, no, a, to, a, a wtedy jak ktoś wyglądał jak nie z Polski w domyśle z zachodu i tak był ubrany, to był najwyższy komplement. On wyglądał tak tak jak mój wujek Władek, który czasami przyjeżdżał ze Stanów do nas, tak mhm. strasznie elegancko ubrany, wyczyszczone buty, w butonierce chusteczka i szedł też takim dostojnym krokiem, no naprawdę wydawał mi się strasznie stary, ale, ale bardzo, bardzo elegancki. A twoje spotkania z nim już jako dziennikarka, z Wasowskim, z Przyborą? no to była, to była uczta, to zresztą wszyscy dziennikarze, którzy mieli szczęście się z nimi spotkać, myśmy z Wielką Lewandowską która tu kiedyś pracowała, zrobiły też taki krótki no, reportaż filmowy o, o Jeremim Przyborze i Jerzym Wasowskim, o kabarecie starszych panów, to byli ludzie jakby, jakby to ich określić żeby teraz nie obrazić współczesnych twórców, mm -hmm. nie wiem ale jakby z innej epoki, jakby kto inny ich uczył manier, kto inny ich uczył pisać teksty, komponować muzykę, byli jedyni w swoim rodzaju, ale to fantastyczne, że byli dlatego, że stali się takim wzorcem, wzorcem metra i jak pytamy, nie wiem, kompozytorów albo autorów typu Wojtek Młynarski na przykład zawsze mówił, no to jest niedościgły wzór i ja do tego dążę. No i jemu się udało, prawda? Ale wiesz, że to wszystko przetrwało próbę czasu. Zobacz, że dzisiejsi... A dlatego, że takie dobre jest. Tak, ale znacznie. dzisiejsi bo młodzi ludzie, którzy piszą hip-hop na przykład, którzy tworzą zupełnie inną muzykę, wciąż powołują się na to, w jaki sposób językiem operował Jeremi Przybora. Ja myślę sobie, że on miał tak niesłychaną umiejętność nazywania tych prostych, naszych codziennych rzeczy, bolączek, radostek i oplatania tego w jakieś takie niezwykłe strofy. Te zwykłe rzeczy stawały się sztuką nie niemalże. Tak, taki fantastyczne, To prawda. Ale, ale... też ich wizerunek. Śmieszną, rzeczą, śmieszną rzecz powiedział Paweł Sztąpkę teraz w naszej audycji niedzielnej, tej ostatniej, kiedy mm. graliśmy tak zwane 100 na 100. I zapytałem Pawła o, o spotkanie z Jerzym Wasowskim i Paweł mówi, że ten wizerunek starszego pana w tym meloniku, świetnie skrojonych garniturach czy frakach, nie wiem jak to określić, tak przylgnął do Jerzego Wasowskiego, że kiedy czekał na niego, bo był redaktorem nagrania, że pan Wasowski pojawi się w radiu, to spodziewał się dokładnie jeden do jednego, że Wasowski przyjdzie w tym meloniku i w świetnie skrojonym ubraniu. Tymczasem pan Wasowski przed zupełnie prywatnie i do tego z pieskiem i był zupełnie inną postacią. No ale to były postaci zupełnie niesamowite i ja myślę, że my byśmy też byli inni, gdyby przed nami tutaj w tych studiach radiowych nie, nie zjawiali się Wasowski, Przybora, potem kolejni Wojtek Młynarski, prawda, także związany bardzo z Polskim Radiem, potem cały ten ruch mu muzyki młodzieżowej, którą nazwano Big Beatem, to też było bardzo sprytne, dlatego że jakby to się nazywało rock'n'roll, to by nie nagrywało polskie Radio, Dzisiaj dobrze. data ważna, proszę Państwa, 13 kwietnia i my w tej audycji jeszcze z Marysią wyjaśnimy, dlaczego ten 13 kwietnia dla polskiego rock'n'rolla ma tak jest szczególne znaczenie. Na razie tak. portugalczyk oskulat jeszcze dla Państwa. To jest specjalne wydanie muzycznej jedynki. Proszę słuchać programu pierwszego. W tym ogrodzie za książę Zmącił duszę mą dziewczęcą Potem ciało zawiódł śmiało na fraskati Tam, gdy z radia płynął walczyk Wykorzystał Portugalczyk mnie szczętem. To! Vincente Osculati Kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty Powiedział mnie twardo, że Nie zapłaci Tak bez nie tym zdaniem mnie zranił że nagle serce uwięzło mi w kortani z oknem wiew powiał z drzew na fraskaci os kulaci, o a kiedy wstałam i wyszłam bez słowa nie wybiegł ze mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spatiw os kulaci, Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, na ciolezie dziewcząt, jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł, słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Nie uiściła. A przecież ostatecznie mógł dewiza. Chyba, chyba suma nie była taka wygodowa. Oczywiście. Polak z groszem się nie liczy, Jakby nie miał, by pożyczył Dla rodzinki upominki tańsze zabrał. Oczywiście. Lóg odłożył to i ową Na książeczkę docelową Najpierw podjął, potem objął, A nie nabrał. A kiedy wschód wpełzły ciut na fraskaki, Rodak by nie mówił, że Ne zapłacił, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił. Że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskacie. Os kulati? Os A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował i nigdy nie. Ujrzy mnie, z nim już spaci, uskulaci, uskulaci. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, Naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, Może tylko, szep z tobą szedł jak liście. Nie uiści, nie uiści. Chłowóz, nie No to szuja, szuja. Portugalczyku jak nóż bezlitosny naciąłeś róż, dziewcząt jak, jak róż w kraju, w kraju sosny. sosny. Kto by tak napisał? Kto to może wymyślić? Tylko Jeremi Przybora. Proszę Państwa, jutro w, podczas rejestracji naszej audycji specjalnej, naszego gwiazdozbioru i naszych piosenek, piosenek naszego radia, też ten wątek Jeremiego Przybory i, i Jerzego Wasowskiego zostanie podjęty, bo będzie z nami i kod Przybora, i Państwo Wasowscy, także... Państwo Wasowscy z pieskiem. Z pieskiem Oni niewykluczone. Oni wszędzie chodzą z pieskiem, Który? Ziemnikiem. Ostatnie zaproszenia, proszę Państwa, za kilka minut na to jutrzejsze spotkanie nasze w studiu imienia Władysława Szpilmana. Marysiu, ale to jest tak, ja powiedziałem, że trochę czasem te najważniejsze rzeczy się dzieją między drzwiami do, do reżyserki a mikrofonem, bo jak się mikrofony otwiera, to już jest inna rozmowa, ale czasem mamy tych artystów i znamy ich i, i, i mamy no zacząć tak. z nimi rozmawiać zupełnie, zupełnie prywatnie. prywatnie. I nawiązać chciałbym do takiego twojego prywatnego spotkania, które nie wiem dlaczego, ale siedzi mi w głowie, jak czasem Ważna jest furtka w, naszej, w naszym radiu. I tak. wspominam to twoje ostatnie w spotkanie, spotkanie z mną. Jantar. z Jantar, tak, tak, tak, tak. Rzeczywiście ta furtka utkwiła mi w głowie. Potem to opowiedziałam kiedyś przez radio. Ty to usłyszałeś. Mhm. To, było, to była rozmowa bardzo ciekawa z Anką Jantar, która, mówię Anka, dlatego że myśmy wtedy były taki dużo mniejszy ten show biznes mm -hmm. i myśmy wszyscy właściwie byli na Ty, ona tu przychodziła nagrywać, Jarek, jej mąż, Kukulski, kompozytor także, więc to, to było, była mi o wiele bliższa niż... Y Teraz y, artyści są, ale to nic dziwnego, bo jest ich tylu, tyle. Y, no w każdym razie y, z wielkimi nadziejami wyjeżdżała do Stanów, że może y, miała tam koncerty dla Polonii, ale miała też ambicje, że może coś się uda nagrać, że, że, że może jakaś kariera nie tylko w Polsce była pełna y, radości, taka skupiona na tym wyjeździe. Trochę się martwiła, że Natalka, Natalka miała chyba wtedy cztery lata, że Natalka zostaje, ale Jarek jest dobrym ojcem, okej, okay, jadę, zobaczysz, przywiozę ci perfumy Charlie, nigdy tego nie zapomnę, bo to było strasznie nie do dostania kompletnie w PRL-u. I, I tak się ucałowałyśmy i ja mówię, Ania, no to przyjeżdżaj, no życzę ci, trzymam palce, wszystko będzie dobrze. I, i ona tak pomachała, doszła do furtki Furtka tak za nią się zamknęła. No i następna wiadomość o Danki Jantar to była. Mhm. To najbardziej tragiczne. To, to, to, to straszne, bo ja do dziś dnia pamiętam, jak ona takim tanecznym zupełnie krokiem, że wchodzi w nowy etap swojej kariery, prawda? Że dopiero pokaże, co potrafi. Takie tym, dziwne rzeczy się Tym pojawia. bardziej, że to był taki moment w jej życiu artystycznym, kiedy ona chciała zerwać trochę z tym wizerunkiem tak. estradowym. Zaczęły jej się podobać rzeczy z pogranicza, trochę ja się śmieję, punk rock i disco. Ale to, ona to, ja w... miałam to na taśmie, nie wiem, gdzie mam to rozmowę. Mm. Ona, ona nawet mi wtedy powiedziała, że bo Jarek mnie pcha w takiej konwencjonalne rzeczy. A ty mhm. przecież widzisz, jak ja wyglądam. Ja bym chciała coś innego. I wtedy, mhm. wtedy trafia na Romualda Lipkę. Powstaje tak. utwór, nic nie może przecież wiecznie, wiecznie trwać". trwać. Mało Proroczy. tego, Niestety. I mało tego, jak wspominał Zbigniew Hołdys, miała taką ideę fix, żeby koniecznie nagrać jakąś piosenkę Hołdysa. To już było po tym ich duecie ktoś między nami, ale tamtą piosenkę napisał Antoni Kopf. Natomiast mhm. jej się bardzo podobały piosenki Zbigniewa i... O nie tylko jej. I no, oczywiście i, i, i nagrali, i nagrali m.in. utwór Spocząć. Ostatnio, kiedy wspominałem Wojciecha Morawskiego, nadałem tę piosenkę i, i był odzew taki bardzo duży, że o, o staruszek świat pamiętamy, ale o spocząć w zupełnie innym stylu, już w zupełnie innym nastroju, no nie do końca. Więc pomyślałem, że dzisiaj może przy okazji tego wspomnienia przypomnijmy i ten utwór: Spocząć. Aż się czasem moje spojrzeć wstecz Dziś nie obudzi już nas Najgłośniejszy nawet kiedy z dzieci. jak słucham, to też widzę tą dziewczynę, która przez furtkę przechodzi. Bo to był ten moment, że ona chciała zupełnie innego, innego świata. świata piosenkowego. Ale takiego swojego, kariery. artystycznego, to, innej to znaczy, kariery. Tak, dlatego, że y, ona miała zupełnie inny gust, niż taki prosty, tak bym powiedziała. Proszę Państwa, Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś zaczęliśmy cykl specjalnych wydań muzycznych jedynek. I tak będzie aż do czwartku, a to wszystko z okazji tego, że zbliżamy się do 18 kwietnia, czyli naszych jedynkowych urodzin. Marysiu, zagadka. Zgadzasz się? Zagadka, zgadzam się. Proszę bardzo, no ta, się, coj, czy, i, czy wskazałabyś, y, jeśli chodzi o polski rynek, takiego wokalistę, tak. który równocześnie odbierał nagrodę Grand Prix w Opolu za piosenkę absolutnie popową. Z drugiej strony był absolutnym na absolutnym szczycie w ankietach magazynu Jazz Forum jako najlepszy wokalista jazzowy. I jeszcze również y, zajmował lokatę pierwszą w ankiecie na najlepszego perkusistę parkusiste w Polsce. Kto to mógłby być? A jeszcze, o ile wiem, to bardzo dobrze gotuje. Świetnie jeździ samochodem. Sam rajdowiec, no pewnie. I świetnie fotografuje. Tak, i słucha nas czasami. Pan Andrzej Dąbrowski. Tak jest. Brawa. Dziś, proszę Państwa, urodziny pana Andrzeja Dąbrowskiego. Panie Andrzeju życzymy oczywiście absolutnie wybitnej olimpijskiej formy i wielu, wielu lat w zdrowiu. Pan Andrzej będzie jutro z nami podczas rejestracji no naszego właśnie. gwiazdozbioru. zbioru. Wyjątkowa gwiazda, proszę Państwa, aktywna od lat 50. To jest to pierwsze pokolenie tych odważnych chłopaków, którzy chwycili instrumenty. I w niełatwych latach 50. postanowili grać jazz. No tak, a to jazz to była wtedy muzyka zakazana, i zresztą tak jak rock'n'roll. Gdyby Andrzej Korzyński nie wymyślił dla rock'n'rolla nazwy, że to jest proletariacki ruch oddolny, i tak powiedział swojemu teściowi, którym był Włodzimierz Sokorski, szef tutaj tej firmy obecny, to nie wiem, czy by było na przykład te wszystkie zespoły późniejsze, czy Jan by mogły. No właśnie. Czy to w ogóle by się tutaj udało? by się przebiło, ale do tego dojdziemy do 13 kwietnia. Na razie jeszcze Andrzej Dąbrowski. Proszę Państwa, te najlepsze życzenia, ale też dla Państwa Gratka, bo jeszcze mamy dosłownie kilka miejsc w, w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana na jutrzejszą rejestrację. Zaczynamy to wszystko o godzinie 18. Wśród gości wspomniany Andrzej Dąbrowski, ale także zaśpiewa Alicja Majewska, będzie Włodzimierz Korcz, będzie Andrzej Piaseczny, Wojciech Gąsowski, no mnóstwo, mnóstwo Marek znakomitych dotkiewicz. Marek Dutkiewicz. Z, z, z, z, no, no Będzie zespół perfekt w osobach Darka Kozakiewicza, Łukasza Drapały. Będzie Maria Szabłowska, która także będzie, będzie wspomnieć kurde. Zapraszamy go Państwa. To 22 645 22 66. 96. Ostatnie zaproszenia na jutrzejszą rejestrację naszego zbioru przy telefonie Anna wil. Proszę już teraz dzwonić. 22 645 22 66. Wiesz, że Pan Andrzej ma nową piosenkę, taką całkiem, całkiem yy, świeża premiera. To było yy, u Pawła Sztąpkę, kiedy był z wizytą. I to, to się nazywa ziarenko miłości. Posłuchamy? Posłuchamy, koniecznie. Andrzej Dąbrowski. Wśród codziennych zwykłych dni każdą z danych nam chwil Pielęgnujmy co sił Czas pogania trzeba iść Nowy świt, a przecież nie powtórzy się Pospolity mały kwiat A miłości tyle w nich Otwórz oczy i rozejrzyj się Ile barw daje świat Dajesz Ty Jeden uśmiech, jeden gest, jeden świt Jedni my, jeśli chcesz W Twoich rękach jest ziarenko, jest moc Miłości, moc I wystarczy mały gest By z nim zrozumieć, że w łagodności jest moc A ziarenka naszych dni Dzisiaj my dziś przyniosą dobre dni bo choć życie to jest dar to niełatwo by go nieść otwórz oczy i rozejrzyj się ile daje dajesz Świat. Dajesz Ty Jeden uśmiech, jeden gest, jeden świt Jedni my, jeśli chcesz W Twoich rękach jest ziarenko Ile barw dajesz świat Dajesz Ty Jeden uśmiech, jeden fest, jeden świt, jedni my, jeśli chcesz, w twoich rękach jest ziarenko, jest moc miłości. Wiarenko miłości. Dziś urodziny Andrzeja Dobrowskiego. Jeszcze raz składamy najlepsze Najlepszego, życzenia. panie Andrzeju. Dużo muzyki. Dużo muzyki i dużo zdrowia. Jutro pan Andrzej będzie z nami w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana. E, telefon 22 2266. 66, e, żeby być z nami jutro. Ostatnie zaproszenia, naprawdę ostatnie zaproszenia. Marysiu, 13 kwietnia to jest data szczególna, jeśli chodzi o... To nasz polski rock and roll. Powiedziałaś przed sekundą, że gdyby nie ten Big Beat, gdyby nie Franciszek Walicki, wymyślił ten, ten, ten, ten, ten, ten switch, jakby to powiedzieć, mm -hmm. czyli, czyli przekształcił rock and rolla w Big, beats, big żeby Beat, przykryć żeby przykryć trochę nie drażnić, nie drażnić tego bo, wszystkiego. bo rock and roll to było oczywiste dla władzy tej komunistycznej czy socjalistycznej, że to jest amerykańskie, a, a ten Big Beat to już rodził w nich wątpliwości. Tak mi Franek Walicki, tak. ja mówię, jak ty na to wpadłeś? On mówi: No trzeba było coś zmienić. Trzeba próbować. Proszę Oj. państwa, to będzie jedyny, nie jedyny, to będzie po prostu wyjątek, jedyny zagraniczny, jeśli chodzi o nasze audycje, o nasze specjalne muzyczne jedynki, a to dlatego, że 13 kwietnia, 59 lat temu pojawili się w Warszawie Rolling Stonesi. No to było dopiero, to, to, to było coś niesamowitego. Ja, ja pamiętam, że jak usłyszałam o tym po raz pierwszy, to myślałam, że sobie ktoś ze mnie robi jakieś żarty, że to niemożliwe, bo przecież Rolling Stonesi, żeby Beatlesi. Mhm. O to jednak grzeczniejszy zespół a Rolling Stonesi to, no to był prawdziwy rock and roll I to i wtedy na ten koncert y, przyjechali także ludzie, wielbiciele, z tak zwanych demoludów, czyli z krajów demokracji ludowej, z Czechosłowacji, nie wiem, z NRD, to pewnie ich nie wypuszczali. Ale jacyś tam przyjechali. I było, i to było niesamowite. Ale byłam. Jest, yy, no właśnie. A wiesz dlaczego byłam? No właśnie, jak zdobyłaś bilet, bo to nie było łatwe <śmiech> nie, podobno. Nie, mój kochający tata, który był starszym cechu rzemiosł różnych, <śmiech> zwrócił się do jakichś władz, że przedstawiciele cechu chcieliby pójść na ten koncert i potrzebują dwa bilety i dostał. I tak I się, tak się znalazłeś. Tak. To ja zacytuję naszego radiowego kolegę Marka Gaszyńskiego. To było coś więcej niż koncert. To no była pęchnie. eksplozja wolności, której się nie dało powstrzymać. Patrzyłem na twarze ludzi i widziałem, że przeżywają coś duchowego. To było... Ich pierwsze spotkanie z Zachodem twarzą w twarz. I z jednej strony ta euforia, a z drugiej strony otoczenie milicji, która nie pozwala to, nie, milicja, boże, która, milicja, która nie pozwala właściwie reagować w tej sali kongresowej, że ludzie chcieliby tego entuzjazmu i, i, i, i tańczyć razem z Jaggerem, a jednocześnie byli powstrzymywani. Później pamiętam Bill Wyman powiedział takie zdanie, że to było dla nich mało, że surrealistyczne doświadczenie, co, co patrzyli na ludzi, jak bardzo są powściągliwi kiedy tutaj wybucha bomba na scenie. A to wszystko dlatego, że była ta kuratela milicji dookoła. Tak? No tak i ludzie się trochę bali, ale to było dla nich też bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni przyjechali tutaj, żeby oni chcieli pojechać do Moskwy. Oni byli strasznie ciekawi Związku Radzieckiego Rosji i przyjechali tutaj, żeby sprawdzić naszą publiczność. No i myśmy bardzo dobrze wypadli, a jeszcze lepiej, że tam była taka historia z organami, y, które pożyczał Rysiek Poznakowski i te organy tak y, Pożyczał Rolling Stonesowi. Pamiętasz, jaki był najsłynniejszy dialog w historii naszych stosunków muzycznych polsko-brytyjskich? Bo Rysiek Poznakowski tak. postawił warunek, że pożyczy te organy, ale dopiero jak do garderoby przyjdzie Jagger i poprosi. Poprosi, tak. No i faktycznie Jagger przyszedł i Jagger mówi: Please. A na to Poznakowski. Yes. Yes. I taka była rozmowa i koncert się mógł odbyć. Ale faktycznie to dzisiaj nawet, nawet jak ja to opowiadam, jak która to przeżyłam, to wydaje mi się, że to jakiś jest mm -hmm. po prostu wymysł. Pisarza o wielkiej wyobraźni, a tak właśnie było. Te koncerty trwały oba, bo jeden było 17 i drugi było 20 i, i oba trwały 45 minut, zdaje się po 10 piosenek mniej więcej zagrali. Byli między Paryżem a Zurichem, jeśli chodzi mm -hmm. o trasę koncertową bo, wówczas. Tak, tak, bo oni bardzo lubili podróżować. Znam opowieść Zbyszka Korpoleskiego o, o spacerze Nowym Światem z Mikiem Jagerem. Zbyszek korpoleski fantastyczny yy, z branży rozrywkowej, człowiek, reżyser, dyrektor teatrów i tak dalej. Konferancjer. nieodżałowany mąż Ireny Santor, znał angielski. W tamtych czasach znać angielski, od razu się miało pracę jako tłumacz przy, w takiej sytuacji, że stąsi przyjechali. Yy, I Mick Jagger poprosił Zbyszka, żeby przeszedł się z nim, żeby razem się przeszli nowym światem, bo on chciał zobaczyć jak to wygląda. Taka ulica w Warszawie. No i idą sobie Nowym Światem. Stoi na wystawie komisu płyta Stąsów. Najnowsza, ta ostatnia. I Mik pyta się, mówi, Zbyszek, ile ona kosztuje? Kosztowała strasznie drogo. A ile to na nasze pieniądze? Przeliczyli. Mik mówi, strasznie drogo. I za chwilę pyta tak, a jaki jest najważniejszy przemysł w Polsce ludowej? A Korpoleski tak nauczony trochę przez propagandę, <laughs> chyba nie wiem. Mówi, no jak to, jaki ciężki. A Mick mówi, słuchaj, ja kończyłem L L London School of Economics. Ja wam radzę, wyinwestujcie w fonografię. <laughs> <laughs> I show biznes. I show biznes. Tak. <laughs> Rocznica przyjazdu stąsów do Polski, 67 rok. Help her and to help her on her way Get her through her busy day Mi ta piosenka Mother's Little Helpers zabrzmiała w sali Wtedy, kongresowej. W sali kongresowej, niezapomniane wydarzenie. Ale wiesz, to co opowiadałeś, że Jagger idzie sobie po nowym świecie. Tak, i <laughs> nie mówi... Zaczepiany i mówi, żeby inwestować. A w nikt go biznes. nie poznawał, oczywiście. Niesamowite, Niesamowite tak. Proszę naprawdę. Państwa, za 14 minut 19. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. I dlatego wspominamy, proszę państwa, w specjalnych wydaniach muzycznych jedynki wybitne postaci. No jak się okazuje też świata roka. No ale teraz przychodzi kolejna Czesława Niemena, dlatego że on był też częścią tego, tego ruchu tak zwanego big beatowego, tak. ale zgromadzonego też wokół tego, co działo się tu w jedynce, czyli wokół Oczywiście, studia Oczywiście w studiu rytm. To było takie na czwartym piętrze dosyć małe pomieszczenie, ale z magnetofonami. I Czesław bardzo lubił do nas przychodzić. On bardzo lubił rozmawiać z Andrzejem Korzyńskim na tematy muzyczne i no wielokrotnie mogłam słuchać tych, tych rozmów i, i też te, tego, jak, jak Czesław się czuje w Warszawie. On wcale się tak dobrze nie czuł wiemy, jak wyglądał. Wtedy człowiek z takimi włosami w kapeluszu, nie wiem, jakieś rędzle, kolorowo, kolorowo ubrany. On był zaczepiany przez ludzi i wyśmiewali się, mówili cuda, coś tak dziwnie. I on przychodził tutaj do radia, jak gdyby jakby do swojego miejsca, do Czyli, że tu się dobrze czuł tu właśnie. Tu się dobrze czuł. Tu, tu sobie z Korzyńskim rozmawiał. Zresztą byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, że Andrzej Korzyński, którego drugą ścieżką twórczości była muzyka Muzyka filmowa. Przyniósł muzykę jakiegoś, do jakiegoś filmu, którą nagrał i słuchali tej muzyki razem z Czesławem. I nagle Czesław mówi, ten magnetofon zwalnia. A Korzyński mówi, zwalnia? Co ty gadasz? No zwalnia, Dzejku, zwalnia. Jeszcze raz. A Czesław mówi, ten magnetofon zwalnia. Jak to to jest moja muzyka? Zawołamy pana, który tam mierzy to wszystko mhm. swoimi tymi przyrządami. Przyszedł pan Coś tam postukał, przyłożył te przyrządy i mówi, ten magnetował trochę zwalnia, ale to nie jest takie ważne chyba. No i proszę bardzo, wybitny kompozytor mm -hmm. i wybitny muzyk Czesław Niemen miał rację, miał rację. Obaj w pewnym momencie pisali też muzykę absolutnie awangardową. Tak. A Andrzej Korzyński do filmów Andrzeja Żuławskiego, choćby na Srebrnym Globie, Przecież Kosmos jakiś, tak. czy do Diabła. Odjazd, tak. To jest tak, Diabeł. A z drugiej strony Czesław Niemen, który też ma przecież taki moment awangardowy. No. Rekwien dla Van Gogha, Marionetki Oczywiście. i Helmut Nadolski i ta współpraca. A jak już mówimy o Wysławie Niemenie, który, który właśnie się tak czuł czasami niepewnie na warszawskich ulicach, to on strasznie dużo zawdzięcza Wojciechowi Młynarskiemu, dlatego, że to były czasy takich koncertów składanek, gdzie jeździ właśnie Niemen, Młynarski, nie wiem, koterska, Marysia, taka składanka. I Wojtek zauważył bardzo szybko, że, że Niemen jest tak źle traktowany na ulicach, że mhm. jako jakiś taki cudak. I ponieważ wtedy pisał dyplom magisterkę na polonistyce z Norwida, to miał ze sobą książkę. Akurat na tej mhm. trasie, bo się uczył i pokazał Czesławowi i mówi, słuchaj, zobacz, to są takie Bema pamięci, żałobny rapsod mu pokazał. Jak ty lu lubisz takie duże formy, to zobacz, jak to czemu cieniu odjeżdżasz. Mhm. Ja już to słyszę, mówi Wojtek. No i proszę, jaki skutek? Powstała piękna, 17-minutowa. Fantastyczna, tak. No nie I to był wielki przebój. I to nawet myśmy się tam e, e, czasami licytowali, w, ile rapsodów się dojeżdża z Warszawy do Kazimierza. <śmierza> Naprawdę. <śmierza> proszę państwa, my dzisiaj m, mamy dla państwa domek bez adresu. Nieco krótszy, ale Korzyński to ten duet. Korzyński-Niemen. Proszę bardzo. you Czas jak zwykle wspaniały. Zobacz, że on z jednej strony te krótkie, zwarte przeboje, tak. a z drugiej strony niesłychany talent, tego jego poszukiwania elektroniczne, no cała cała wspaniała też historia polskiej, polskiej piosenki. I Polskiego Radia i Studia Rytm. Bo myślę, że Czesław tak by nie zaistniał, gdyby nie studio Rytm. Gdyby Jak nie to... te nowe, nowe dźwięki, które tam się rodziły. Jak brzmiało to hasło? Dzisiaj w studio, jutro na, jutro antenie. na antenie. I tak było. Błyskawicznie, błyskawicznie trafiała błyskawicznie. ta muzyka do słuchaczy. Proszę Państwa i to wszystko w Polskim Radiu, w programie pierwszym Polskiego Radia i o tych historiach chcemy przypominać, te historie chcemy pielęgnować i o tych postaciach chcemy Państwu opowiadać. opowiadać. I tak będzie przez kolejne dni, w tym tygodniu, aż do czwartku po 18.00. Zapraszamy Państwa już jutro. Marysiu, zapraszam Cię na wycieczkę do Krakowa i słuchaczy również. A tak, no właśnie, bo przecież Kraków, bo my tak cały czas Warszawa, Warszawa, tak. Polskie Radio, ale Kraków to jest, no wielkie gniazdo świetnych piosenek. To jutro, To jutro o takich postaciach jak Ewa Demarczyk, jak Andrzej Sikorowski, jak Grzegorz Turnał, jak Andrzej Zaucha, no i także nieodżałowany Zbigniew Wodecki. Wodecki. Pięknie Państwu dziękujemy. Byli z Państwem Maria Szabłowska i Marcin Kusy. I do usłyszenia, I do usłyszenia jutro o 18. Jutro. nad ogromną, betonową wsią. Zwolna gaśnie, słoneczna żarówka pod ogromną, betonową wieś. Chodzi krokiem, drogiem, podchodzi żarówka. Jury do wątków wycofały śnieg. Prasowliwe kolejek Madondy do kapliczek powracają gdzie telewizor z prognozą pogody. Szklana! Mygle zamki zabezpieczą drzwi, Szklany Judasz gości skontroluje. Noc jest straszna, kiedy chłódki trzy, Na bracie naryktujesz. Windy szumią, śpiewankę do snu, Sąsiad paciesz, klepie na kolana. Może jeszcze raz się uda snu, Przetrwać noc, do, do rana, Szklana po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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Jula Kaczyńska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka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 Maciej Sambolski, zapraszam. Zakończyły się bardzo poważne drogowe utrudnienia na A4 między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl. W okolicach Chłopic na 368 km mieliśmy zderzenie busa z samochodem osobowym. W tym wypadku jedna osoba została poszkodowana, a jezdnia w stronę Rzeszowa przez ponad 3 godziny była całkowicie zablokowana. Teraz można nią jechać bez większych drogowych przeszkód. Tak samo zresztą jak krajową 60. To trasa Glinojeck-Ciechanów Gdzie do tej pory obowiązywał Ruch jednym pasem na zmianę 135 km W tym punkcie właśnie zderzyły się Ciężarówka i walec drogowy Utrudnienia utrzymywały się Od godziny 15 Ale już teraz drogowcom udało się Z nimi uporać Poprawa również na trasie Mrągowo-Mikołajki. Chodzi o drogę krajową numer 16, gdzie jakiś czas temu samochód osobowy wypadł z trasy i dachował. Po tym zdarzeniu na 215 km trzeba było wprowadzić ruch jednym pasem na zmianę, ale również w tym przypadku utrudnienia już się zakończyły. Problemy trwają natomiast na krajowej 25. Trasa Ostrów-Wielkopolski-Kalisz wciąż z problemami, a na 313 km tej drogi spodziewajmy się ruchu naprzemiennego, spowodowanego oczywiście wypadkiem z udziałem osobówki i busa. Jeszcze krajowa 27, czyli trasa Nowogród-Bobrzański-Żary. W okolicach Bieniowa na kilometrze 31 ciężarówka wciąż blokuje trasę w obie strony.